Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 24. część trzecia Lady Niżny Nowogród. Rozdział pierwszy. Dzień wyjścia naszego z miasteczka Lady, ostatniego na ziemi polskiej. Był jasny i pogodny Pod miastem płynie ku Dnieprowi Rzeczka Lady Która była linią rozdzielającą Polskę od Moskwy Przeszliśmy przez most I już znajdujemy się w obczyźnie Ziemia, w którą weszliśmy Chociaż i jest ruską Należała do Polski A smoleńscy chłopi swój kraj Nazywają zabranym przypominając długą zależność jego od Polski. Wszystko tu już inaczej. Chaty z długimi okapami, budowane z belek, zdobione ciesielską robotą, różnią się od białoruskich. Inny ubiór ludu, inna mowa, charakter ziemi, wsi, miast, inne już wrażenie nasuwają. Żegnaj mi, rodzinny kraju, Żegnaj nieszczęśliwa, a ukochana Polsko. Z tobą się rozstawać trzeba jak z życiem, Bo gdzież znajdę to powietrze, Te wody, równiny i góry? Gdzież twą gościnność, Obyczaj, wiarę? Gdzież ducha, który mimo niewoli zewsząd cię wykazuje. Gdzież znajdę tę świętą, a nieograniczoną myśl tkwiącą w tobie, która zapala serca miłością nigdy nieskończoną? Gdzież to znajdę? Nigdzie, choćbym przepłynął wszystkie morza, przeszedł wszystkie ziemie, nigdzie nie znajdę tego, co ukochałem w tobie, Polsko. Nigdzie też szczęśliwym nie będę. Wróg mnie na łańcuchu wyciągnął z mojej ojczyzny i ciągnie mnie na nim w zimne stepy Azji, gdzie rzuci na pastwę tęsknocie. Boleść przejmuje moje wnętrzności, boleść ściska mi czucie i myśl, a jednak polsko szczęśliwy jestem tej boleści, bo szczęściem jest boleć dla ciebie. Niewiele dzisiaj widziałem. Wszystko się przede mną zasłaniało mgłą, której oko rozedrzeć nie może, bo to jest tęskna i bolesna mgła serca. Nic więc nie widziałem pierwszego dnia mej podróży w Moskwie. Zauważyłem tylko, że na polach i przy drogach nie stoją krzyże, jak w Polsce, przypominające podróżnemu mękę, co wywalczyła zbawienie ludziom. Przybyliśmy do miasteczka krasnego, gdzie zamki i kraty murowanego więzienia zamknęły i schowały nas przed ludźmi. Ranne dzwonienie przerwało mi sen. Wstałem i poszedłem do kraty. Na wieży cerkiewnej stojącej w rynku diaczek wydzwaniał jakąś długą, prędkimi taktami zwrotkę. Głos jej rozlegał się wesoło w powietrzu, a we mnie poruszał tony smutku. Miasto jeszcze spało. Okienice były w drewnianych domkach zamknięte, tylko jeden diaczek nie spał jak czarny duch z długim warkoczem Budził mieszkańców kapryśną i skaczącą muzyką dzwonu. Słońce zeszło i podnosiło się coraz wyżej. Na ulicy pokazało się już kilka osób, a przy bramie zmieniła się warta więzienia. Otworzyli nam drzwi i pozwolili chodzić po podwórzu. Wkrótce dziedziniec napełnił się aresztantami, między którymi wielu znajdowało się cyganów. Ci weszli ze mną zaraz w rozmowę i powiedzieli mi, że na kilka tygodni przede mną przechodził tędy Polak zawyrokowany do wojska w Orenburgu, a po drodze ciągle malował. W tutejszym więzieniu wymalował kilka portretów. Ciekawy byłem dowiedzieć się nazwiska artysty, któremu Niewola i łańcuchy nie wytrąciły pędzla z ręki. Poszedłem więc do dozorcy i zapytałem o nazwisko. Syn oficera wojsk polskich za udział w powstaniu wielkopolskim roku 1848 skazany został na służbę do Orenburga. Po drodze maluje portrety i widoki, a pieniędzmi stąd zebranymi opędza koszta niewolnej podróży. Krasne, jak to widzieliśmy z okna więziennego, jest niewielkie miasteczko, nie mające więcej ludności nad tysiąc pięćset, położone na równinie, przez którą płyną rzeczki Sienna i Merejka. Do godności miasta powiatowego krasne podniesione zostało przez Katarzynę II roku 1664. Odbywały się tu konferencje o pokój między pełnomocnikami Polski i Moskwy. Było to zapanowania Jana Kazimierza, kiedy Moskwa, wspierając zbuntowanych kozaków i widząc Polskę najechaną przez Szwedów, Brandenburczyków i Węgrów, zgwałciła traktat zawarty za czasów Władysława IV. Wjazmie targnęła do Litwy i posunęła się aż do Bugu. Niebezpieczeństwo natchnęło naród odwagą i zgodą i Szwed został wypędzonym, Węgier zgromionym, Brandenburczyk zawarł przymierze, lecz Moskwa pobita przez Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego dotąd jeszcze wojowała. Gdy wojna przeniosła się w granicę Moskwy, car Aleksy żądał pokoju. Krasnem pełnomocnikami Polski byli hetmanowie obu narodów Książę Radziwił, Kasztelan Wileński, Czarniecki, Wojewoda i Wierzchowski Chlebowicz, Starosta Żmucki, Morsztyn i Brzostowski Pełnomocnikami zaś Moskwy byli Odorowski, Naszczorkin i bracia Dołchorucy Pełnomocnicy moskiewscy ekspedycją Bidzieńskiego i Połubińskiego w głąb kraju moskiewskiego, który zniszczyli na przestrzeni czterdziestu mil i przerazili nawet samą stolicę, uważali za przeszkodę w zawarciu pokoju, a zjazd pełnomocników głosili za nieszczery dowód chęci pokojowych warunkach, jakie polskim pełnomocnikom złożyli, wymagali od rzeczy, chcąc tylko przedłużyć konferencję, ażeby Polska wraz z Moskwą dała pomoc Austrii walczącej z Turkami. Rozumie się, że na to nie zgodzili się nasi pełnomocnicy, moskiewscy więc. Powtarzali skargi zarzuty zwyczajne u dyplomatów moskiewskich, że Polacy żyją w zgodzie z mahometanami, a walczą tylko z nimi, z chrześcijanami. I szeroko rozkładali ten płaszczyk religii, którego już od dawna używają za pozór najazdów, grabieży i zaborów. Polacy wymagali zwrotu Smoleńska i okolic, zrzeczenia się protekcji nad zbuntowaną Ukrainą, ewakuacji wojsk moskiewskich z fortec i zamków Rusi i zapłacenia za szkody przez nich porobione. Komisarze moskiewscy zachowali milczenie i kiwali głowami. Układy szły powoli i z trudnością, bo Moskale chcieli tylko zyskać na czasie, ażeby w przedłużonym rozejmie pogodzić się tymczasem ze Szwedami, a potem wspólnie z nimi zwalczyć Polskę, której sami pokonać nie mogli. Lecz rozejm zerwany został następnym wypadkiem. Chowański, wbrew warunkom rozejmu, zajął ze swoim wojskiem stanowisko nad Dnieprem, naprzeciwko obozu Wojska Polskiego. W takim zbliżeniu się dwóch przeciwnych obozów niepodobna było uniknąć starcia. Moskale napadali na naszych żołnierzy, będących na paszy i na pal ich wbijali, jak gdyby niemi, oznaczali dla siebie nowe granice, mówi historyk. Polacy mszcząc się, napadają na moskiewski obóz. Chowański z wojskiem uciekł, a obóz dostał się w ręce nasze. Po tym wypadku pełnomocnicy moskiewscy zerwali konferencję, lecz zgodzili się na zjazd w późniejszym czasie do Krasnego. Przytoczyliśmy ten historyczny ustęp jako malujący charakter moskiewskiej dyplomatyki i dzisiaj takiej, jaką była w XVII wieku, z różnicą, że dzisiejsze dążenia zaborcze bardziej są ukryte pozorem porządku, chrześcijaństwa i prawa, a dyplomaci są chytrzejsi, zręczniejsi i ogładzeni. Powód każdej prawie wojny moskiewskiej jest zabór. Ona to jest zawsze wyzywającą, lecz sprawy swojej tak kieruje, iż wydaje się, że została wyzwaną, jak to w ostatniej wojnie z Turcją jaśniej się okazało. Ton manifestów i ukazów pisany w dogmatycznym stylu Biblii nosi na sobie zawsze cechę niewinną obrony państwa i chrześcijaństwa, obok tonu energii i siły, który zdaje się zapowiadać pewność zwycięstwa, a w nieszczęściu raczej walkę śmiertelną niż ustępstwo chociażby najmniejsze. Gdy się wczytujemy w te manifesta górnobrzmiące, gdy słyszymy tak często powtarzane słowa koszcie się ludy, albowiem z nami Bóg, przypominają się nam mongolscy zaborcy, którzy uważali się za posłanych przez Boga na pokonanie całej ziemi, słabo widzący lub biorący rzecz literalnie ludzie pod tymi słowami Bóg. Dobra sprawa, obrona, nigdy nie chcemy cudzego, nie widzą prawdziwego celu, to jest zaborów i usprawiedliwiają moskiewską politykę, wystawiając ją jako wolną od zaborczego dążenia. Moskwa zawsze stara się o zachowanie pozoru prawa. Idzie jej przede wszystkim o to, żeby zabory jej powoli Rozszerzając się, nie uderzały gwałtem i nie przestraszały innych państw nagłym wzrostem potęgi państwa. Carowie i dyplomaci ich wiedzą bardzo dobrze, że otwarty i prędki najazd, gorąca i niepohamowana chęć zaboru, korzystanie z pierwszej lepszej okazji do wojny mogą przerazić i prędko zniszczyć nieprzyjaciela ale nigdy nie utrwalą zaboru. Powolne zaś długie podkopywanie sąsiedniego państwa, utrwalające się protekcją i wymieszaniem się w jego sprawy wewnętrzne, podnosząc stopniowo wpływ Moskwy, przysposabia i przygotowuje tym samym zabór bez wielkich wstrząśnień i wysileń. Taki charakter mają wszystkie zabory Moskwy i dlatego nie wydają się Europie niebezpiecznymi. Zabiera ona kraj wówczas, gdy słabość, którą utrzymuje w sąsiednim państwie, i intrygi przygotowały grunt dla jej władzy i ta to przyczyna robi trwałymi wszystkie zabory moskiewskie. Mówiliśmy, że poważny ton manifestów, zapowiedź jakby strójnoga, zdaje się ogłaszać wyrok przeznaczenia. Ten mocny ton nie przypuszcza pokoju z ustępstwem Moskwy, a przeciwników przeraża. Walką długą, upartą, która się zakończyć musi albo zupełną, a więc trudną zagładą Moskwy, albo też przegraną i niewolą jej przeciwników. Dogmatyzm polityczny manifestów i ukazów moskiewskich powtarzamy. Nie zostawia żadnej pośredniej drogi, która by ustępstwem mogła sprowadzić pokój. Tymczasem w rzeczywistości, jeżeli wojska mostwy są silnie pobite, a car czuje swą słabość, woli raczej na chwilę zrzec się swych widoków zaborczych i niewielkim ustępstwem zaspokoić zwyciężcę, przeciwnika, niż bojem śmiertelnym dowieść prawdy swoich manifestów. Ta groźna, pewna siebie i zwycięstwa Moskwa przybiera wtedy ton wymówek, skarży się, iż przeciwnicy jej nie życzą sobie pokoju, ogłasza poczciwe powody, że dla miłości chrześcijaństwa i pokoju pierwsza rękę podaje. Lecz gdy przyjdzie do traktowania łudzi przeciwnika długiem i upartem zgadzaniem się na warunki, a zrobiwszy niewielkie ustępstwo, zawiera pokój w chwili, gdy jej siły były zwątlone, a jedno mocne uderzenie i dalej prowadzona energiczna wojna byłaby odebrała jej potęgę. Łudzą się ustępstwami przeciwnicy, gdy ona nic. W rzeczywistości nie tracąc, uczy się ze swego nieszczęścia i wzrasta w większą, groźniejszą potęgę. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna